I to jest dla mnie też bardzo ważne, żebyście te fundamenty kładli innym ludziom, żeby te fundamenty kłaść ludziom nie opowiadać ludziom e, jakieś rzeczy, ja Wam też powiem, ja bardzo lubię e, naprawdę ró, różne rzeczy, ale jak ja mam mniejsze zaufanie naprawdę, przepraszam, do malarza niż do strażaka, rozumiecie mnie o czym mówię? Mam mniejsze zaufanie. To jest wspaniały malarzem, ja nie przeczę. Ale ja jednak bardziej mam zaufanie do strażaka, niż do malarza. Dlaczego? No dlatego, że y, jakby troszeczkę się różni mentalność malarza od strażaka. Wiesz? Strażak to jest jednak zawód fundamentalny. Ja wiem, bez malarstwa może by było ciężko na tym świecie, ale jakoś byśmy sobie poradzili kurczę wszyscy ale bez pewnych sfer, byśmy sobie nie poradzili. My musimy mieć coś, coś silnego, musimy mieć fundament. I chciałbym, żebyście tymi fundamentami później dzielili się z innymi ludźmi. I pierwsza podstawowa rzecz. II e, Księdze Mojżeszowe, 3, 14 15 Ja będę mówił dzisiaj rzeczy, o których wiecie, ale chciałbym, żebyśmy to mieli usystematyzowane. Druga Księga Mojżeszowa. 3, 14, 15. Jadł miedziany. Jadł miedziany. Jadł I Bóg rzekł do Mojżesza: Jestem, który jestem. I dodał: tak powiesz do synów izraelskich. Jestem, posłał mnie do Was. I mówił dalej Bóg do Mojżesza, tak powiesz synom izraelskim. Pan, Bóg Ojców Waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaka i Bóg Jakuba posłał mnie do Was. To jest imię moje na wieki i tak mnie nazywać będą po wszystkie pokolenia. Jestem. Nikt tego nie potrafi wytłumaczyć dokładnie, jak to brzmiało. Podał mu cztery ugłoski. JWH. Powiedział po wieki taki jestem. Tłumaczone jest to jako jestem. I kiedy sięgniesz głęboko w to imię, które On podał, JHWH. h Zobaczcie, to jest pierwsze przedstawienie się Boga. To to oznacza... Byłem, jestem, będę. Nie było niczego, ja byłem. Nie będzie niczego, ja będę. Jestem. W ogóle to Słowo jest ponad czasem i przestrzenią. Ponad czasem i Nie Wiem, jak Wy czytacie Biblię, ale kiedy czytam Biblię, docierają do mnie pewne fragmenty Bożego Słowa. Na przykład doszedłem, przeczytałem kiedyś taki fragment, że w Jego dłoni mieszczą się wszystkie wody. Natychmiast wyobraziłem sobie rów mariański. 11 km w tamtym czymś głębokości. Pomyślałem sobie, on ma dłoń 11 km głęboką. A potem przeczytałem w innym fragmencie, że swoją dłonią odmienia, odmierza odległość między gwiazdami. Po prostu byłem w szoku. Zrozumiałem, że on jest. Jest to stała jakaś stała fizyczna. Zrozumcie. Fundamentem jest to, że Bóg jest. W ogóle, jak się narodziłeś z Bożego Ducha, wiesz o tym, że nie ma opcji, że z Tobą Boga nie ma. W ogóle Twoje narodzenie z Bożego Ducha to jest jakby otworzenie Ci oczu na to, że On jest. Kiedy? Zawsze. Gdzie? Wszędzie. Ludzie mówią tam. Tam nie ma Boga. Uspokój się. Wiecie, mam takich znajomych, którzy się narodzili z Bożego Ducha w Holandii. Właśnie. W ogóle uciekali tam, uciekli do Holandii, on był przestępcą w Warszawie, z grupie przestępczej, ona była jego dziewczyną, mieli dziecko, uciekli do Holandii. I tam w Holandii on palił krach, wochał kokainę, chodził na nawalony jak autobus. Był wielkim facetem, miał faszystowskie skłonności, miał zajechaną głowę, proszę ciebie, jak po prostu koń maciarza totalnie. I on chodził i naćpany i tak żył. Był agresywny, arogancki, był po prostu poszukiwany w Polsce za morderstwo, ponieważ na zabił człowieka. I któregoś dnia się nawąchał kokainy i szli sobie z kumplem i zobaczyli część. I tam było bardzo wesoło. I oni tam weszli. I tam byli sami latynosi i czarni. A oni są obydwaj nawąchani koksem. I oni tam poszli i zaczęli balować. Siebie. rozumiesz? Jak teraz byłem w Holandii, to dopiero sobie skojarzyłem w ogóle klimat tego całego zajścia. I oni tam zaczęli sobie balować. Tak? Ale oni nie wiedzieli, że ci ludzie tam uwielbiają właśnie Boga. Że to nie jest imprezka, tylko to jest uwielbienie Boga. I oni tam byli w tym. A wiecie, co się dzieje, jak się wchodzi w namaszczenie? I się zgadza z tym, co tam się dzieje. Oni się zgodzili. <śmiech> On czeka na kogoś kto się z nim zgodzi. Oni się zgodzili ze stanem, który tam był. I w pewnym momencie on padł pod Bożą mocą. On padł pod Bożą moc. I został zmieniony w innego człowieka. On się zmienił w innego człowieka. Jako pierwszy głosił Norbertowi w więzieniu Ewangelii. Kiedy Norbert jeszcze nie umiał czytać i pisać. Kiedy nastąpił cud, kiedy przeczytał traktat chrześcijańskich, którzy nie mnie czytać, to przeczytał. Przyjął i przeczytał natychmiast. Oni tam znali Boga. Rozumiecie? Oni znali Boga. Oni wiedzieli, że Bóg z nimi jest. Oni wiedzieli, że Bóg z nimi jest. Wiecie, w tym kościele, nazywa się Kościół Bożych Protestantów, jest taka jedna Mała, czarna, nasza siostra w Chrystusie. I one razem ze swoją koleżanką szły w Amsterdamie i ona mówi, wiesz co, ta koleżanka, chodź tutaj coś kupimy, sobie do picia. Ona mówi, to chodź tu wejdziemy, coś się mówi, Nie, tutaj nie wejdziemy, bo to jest coffee shop, mówi, tu się Jaratowa. A ta mała, czarna siostra mówi, ale co my coffee shop, mnie to nie interesuje. Mówi, idziemy, siadamy, co nas tam interesuje, że tutaj jarają. A tam siedzą, jarają, wszyscy, wszyscy, wszyscy ufetowani, a one tam weszły. A one tam weszły i sobie coś kupiły do picia i się oni sobie piją. I podszedł taki duży, naczpany gość. I coś tam do nich... I ta mała czarna siostra wstała mówi W imieniu Jezusa, Precz! on pat. Ona tam <laughs> usiadła pić. Rozumiesz? Swoje picie. Czemu? Ona znała Boga Ja Jestem. Bóg Ja Jestem jest tam, gdzie jarają. Bóg Ja Jestem jest tam, gdzie są agencje towarzyskie. Bóg Ja Jestem jest na śmietniku. Bóg Ja Jestem jest wszędzie. Dlaczego? Bo On się określił jako wytyczną podstawową. To nie jest, że Bóg przychodzi i odchodzi. Jak ja słucham Ja <śmiech> słuchałem wczoraj tego kaznodziei. Ten kaznodzieja mnie po prostu poruszył we mnie wszystkie wnętrzności. I On mówi, Bóg przychodzi i odchodzi. A ja mówię, żebym nie był na etapie przejściowym, to bym Go uderzył. <śmiech> ja bym go po prostu bym pojechał do nikogo. Ja, wiecie dlaczego jestem zagniewany tym wszystkim? Jestem normalnie, w zdrowy sposób zagniewany i śmiało o tym mówię, ponieważ ja wiem jakie to szkody przynosi. Ludzie są uczeni jakiegoś bzdetu, że Bóg przychodzi i odchodzi. Rozumiesz? Bo to jest Charlie Chaplin. Wiesz o to chodzi? On odchodzi i przychodzi. Mojżesz ma takie objawienie Boga, który przychodzi i odchodzi. A On mówi słuchaj Moshe, jestem który jestem. Pij sobie w tą żydowską głowę, że jestem piecznym Bogiem. Ja się nigdzie nie ruszam. W ogóle ja się nie ruszam. Ludzie mówią: Bóg się porusza, bo ja się nie ruszam. Fewe, święty Paweł wyjaśnia to w dziejach apostolskich. W nim wszyscy żyjemy i się poruszamy. Ludzie mówią: Że Bóg to jest samochód, przyjeżdża i odjeżdża. Wiecie, to jest fundamentem wiary? Bóg jest stałą wytyczną wszystkiego. W Nim się poruszamy, w Nim jesteśmy, w Nim żyjemy, w Nim jest zawarte wszystko, łącznie z gehenną nawet. Łącznie z krainami śmierci, jakkolwiek je nazywamy, w Nim. I to jest coś, co jest we mnie wbite jak czpień. Ja w ogóle dzisiaj nie mam żadnych wątpliwości, że Bóg jest. i Ja mogę być w różnych okolicznościach życia, a On jest rozumiesz? A On jest. I kiedy ja wzywam Jego imienia, to ja mogę być w miejscu, gdzie ćpają, chlają, robią inne rzeczy. Ja wzywam Jego imienia. Wzywam Jego imienia. I kiedy wzywam Jego imienia, to On manifestuje się w moim życiu. I ja nie potrzebuję atmosfery do tego. Rozumiecie? Ja nie potrzebuję atmosfery do tego. Bo On jest. Bo ja rozpoznałem Boga, który jest. I ludzie mówią tak. Bóg wstępuje w chwała swojego ludu. Ja mówię, jesteś nieprzytomny, człowiekiem. Bóg My wielbimy Boga. Nie dlatego, że Boga ściągnąć. Ludzie mówią ściągamy Boga na ziemię. Ja mówię, jesteś chory, psychiczny. Nie ściąga się Boga na ziemię. Ściągamy Bożą obecność. Nic nie wiesz o Bożej obecności. Nic nie wiesz. Nic. Jeśli myślisz, że możesz go ściągnąć. On jest! On jest! Jestem! Powiedział! j -h, h Jestem! Jestem! I On jest! A jak się narodziłeś z Bożego Ducha, to nie tylko, że On jest i się w Nim poruszasz, ale On jest w Tobie. i Jest wokół i jest w Tobie. Jak się narodziłeś z Bożego Ducha, to On zaistniał jakby wewnątrz Ciebie. To jest, to jest przedziwna tajemnica, ale On zaistniał w Tobie. Tak jakby coś, co było odwieczne, rozumiesz? Zaistniało w Tobie i zaczęło w Tobie pracować. I coś Ci powiem, też jest to wieczne. To się nigdzie z Ciebie nie ruszy. To nigdzie nie przemii. To nie ma czegoś takiego, że Ty… coś Ci powiem, narodziłeś się z Bożego Ducha, nie wiem w jakim grzech byś nie wpadł, On jest. Bo on jest stałą rzeczywistością, stałą, stałą. To jest to, to jest w ogóle podstawową rzeczą w eee, Pierwsza kronik. 16:34. Pierwsza kronik. 16:34. Jest napisane tak. Wysławiajcie Pana, albowiem nie jest dobry. Posłuchaj drugiej rzeczy. On jest dobry. On jest. I On jest dobry. Dlatego jest napisane w liście do hebrajczyków w 11 rozdziale. Takie coś. 6. Tak, 116. Bez wiary zaś nie można podobać Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga musi uwierzyć, że On istnieje, że On jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają. Czyli, że jest dobry. Ja dzisiaj mam taki fundament, że Bóg jest i jest dobry. I dlatego mnie nic nie rusza. Jak masz taki fundament, że On jest i jest dobry, to cokolwiek się dzieje wokół Ciebie przestaje mieć znaczenie. Ponieważ to jest stała wytyczna, On jest i jest dobry. Bóg ma o mnie tylko dobre myśli, Bóg ma o mnie tylko dobre zdanie, tylko i wyłącznie. Bóg działa ze mną we wszystkim ku dobremu, w ogóle przez cały czas. Wiesz, w jaki sposób można żyć w pewności absolutnej, kiedy wiesz, że On jest i że On jest dobry. I jeżeli cokolwiek z tego chcecie wybić, rozumiesz? To to jest atak na suwerenną prawdę. To jest atak. To jest atak. Czyli pierwszym fundamentem wiary jest to, że Bóg jest. I to, że Bóg jest dobry. I niech nigdy w życiu te dwie rzeczy nie będą z Ciebie wyparte. Pielęgnuj je, rozwijaj i nauczaj o tym innych ludzi, że On jest i jest dobry. Zobacz, tu nie ma żadnych rzeczy, tu nie ma warunków, tu nie ma na przykład tego. Jeżeli ty, to on taki. Jeżeli ty taki, to on taki. Rozumiesz że chodzi? Jak ty zrobisz. Zobacz, to jest wytłuczona uczynkowość. Jakakolwiek uczynkowość. Ludzie do mnie na przykład rozmawiają ze mną i mówią, wiesz, no ale ja tak postąpiłem, no to, to, to, to pan tak postąpił. Wie co ty mówisz? Dlaczego tak uważasz? Skąd to wziąłeś? Nie masz żadnego fundamentu. Nie masz fundamentu. Rozumiesz? Nie masz fundamentu. Bóg nie porusza się na pułapie Twoich uczynków. W ogóle się nie porusza. On się, rozumiesz? On jest stały. Ja kocham rzeczy stałe. Moja żona zawsze mówi, ja lubię fachowców. Ona, ona, ja bym, jak ja byłem w świecie, to ja miałem strasznie porąbaną głowę i na przykład wszystko niszczyłem. Na przykład powiedziała mi, jak byś ta, tam zrób jakąś dziurę w ścianie, w ścianie to ja miałem osiem. W tym no, w nie w w ścianie, w nie rozumiesz? W konsekwencji trzeba było wzywać robotników, którzy to wszystko zalepili i zamalowali. później, wiesz, bo ja zniszczyłem. Znaczy, bali mi się w domu, nie będzie tam przykręć gniazdo czy coś, bo powiedział, że ja zniszczę to. woli płacić każdemu za najdrobniejszą robotę. rozumiesz, bo to. I teraz, i moja żona od tamtej w ogóle mówi: Ja bardzo lubię fachowców. Jak jest fachowiec, to się czuję bezpiecznie. Bo ja całe życie patrzyłam na to, co Ty tam żyjesz. W ogóle to dużo wody upłynęło, zanim oni nie uwierzyli w ogóle, że ja na przykład jestem w stanie robić moje rzeczy i teraz spokojnie. To, było, to nie było tego doświadczenia. Natomiast o co chodzi z fachowcami? Fachowiec, jak coś robi, tak? Czujemy się przy tym bezpiecznie. My nie musimy fachowcom patrzeć na ręce. Wiecie, komu się patrzy na ręce? Na ręce się patrzy komuś, do kogo nie mamy zaufania. Bo wiemy, że to jest jakiś lepiega. To się mu patrzy na ręce. I cały czas patrzymy, co on zrobi, rozumiesz? I mamy złe doświadczenia. Ale Bóg to jest fachowiec. Fachowiec. Najdrobniejszy element, który zobaczysz, zobacz, on to wymyślił. Wymyślił atomy, poskładał je w zwierzęta, poskładał je w rośliny. Pos rozumiesz? Spojrzysz w lustro, spojrzysz na swoją twarz, zobaczysz, on poskładał. To są misternie utkane rzeczy. Wymyślił komórki. Wymyślił te rzeczy, stworzył je zupełnie z niczego. Co, jakkolwiek się poruszysz, to jest fachowiec. I teraz jeżeli Ty masz fundament, że Ty narodziłeś się z Bożego Ducha, aha, to oznacza, że ja jestem w stałym Bogu, a stały Bóg jest we mnie. To jest stałe. To ja mogę po prostu wywalić się do góry kołami i odpoczywać. Wow! Ale jazda! Ty on po prostu jest, a ja w nim! On jest, a ja jestem w nim! On, rozumiesz, on mnie nosi, on mnie wiezie, on ze mną leci, tak? A gdzie tutaj? Panie, coś zrobię dla ciebie. Co chcesz zrobić? No nie, co chodzi? Wielki Bóg, prowadzący pług życia, rozumiesz? I mały synek. Daj to trzymaj, daj, zrób je. Zrób je. Masz, zrób. Aaaa! To jest źle, to jest źle, to jest źle, to jest źle! Jest w ogóle wszystko dobrze, tylko trzeba być Bogiem, żeby to pchnąć. Jestem Bogiem, tak, tak mam z natury, taki mam zawód, takie mam serce, w ogóle mogę to pchać. Czy chciałbyś się do mnie przyłączyć? Co mam robić? Po prostu połóż swoje ręce na moich rękach i polecimy sobie, wieś, to, to nie jest trudne, wie, to łatwe sprawy. Rozumiesz dlaczego mnie, za, gniewam się na to co mówią ludzie, którzy nauczają innych słowa. Mam, mam gniew na to, będziesz taki, będziesz taki, będziesz taki, bo Bóg cię zaakceptuje takiego, a Bóg cię nie zaakceptuje takiego. To po prostu jest. On jest. I to bezpieczeństwo, że On jest i On jest dobry, pomaga Ci, jakby pozwala Ci kochać Go. A kiedy Ty Go kochasz, kiedy Ty się poruszasz w tej miłości, w tej pewności, tak? To Ty rozpoznajesz zasady funkcjonujące we Wszechświecie. I zaczynasz te zasady łapać i zaczynasz po prostu funkcjonować jak król. Ale musisz mieć ten grunt. Musisz mieć ten grunt. Przyjaciele, to jest fundament numer jeden. Eh, Drugi będzie.